Reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła ósma. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dwoje z sześciorganowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma dziś złożyć ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Dziś drugi dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych. Jest perusowe zwycięstwo, powinna być perusowa porażka, czyli przegrana, ale jednak w pięknym stylu. Na mundial jadą Szwedzi. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. Dwoje z sześciorganowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma dziś złożyć ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. To Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że prezydent powinien zaprzysiąc sędziów Trybunału. Kiedy poseł, a później sędzia Trybunału Piotrowicz tłumaczył, że nie trzeba ślubować przy prezydencie, nie trzeba robić to w ciągu dnia, bo można w nocy, to wtedy dla polityków PiSu wszystko było racjonalne i naturalne. Teraz wokół tego ślubowania buduje się polityczny mur. To jest szkodliwe działanie dla państwa. Tutaj politycy muszą się zachować po prostu propaństwowo.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 Sejm uzupełnił wakaty w Trybunale Konstytucyjnym 13 marca. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Przemysław Rosatin, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Dziś drugi dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych. Rząd sprawdza, czy ma miejsce tzw. turystyka paliwowa. Premier Donald Tusk powiedział, że obecnie nie ma jeszcze masowego napływu kierowców z zagranicy. Na razie nie mamy do czynienia z jakąś masową turystyką paliwową, czyli wyjazdami do Polski po tańsze paliwo. Premier odpowiadał na zarzuty dotyczące wyznaczania maksymalnych cen energii. Powiedział, że jego do zasad rynkowych nikt przekonywać nie musi. Zaznaczył, że w warunkach konfliktu i dużej zmienności na rynkach surowców konieczne jest zastosowanie niestandardowych narzędzi. Skoro działamy w warunkach wojennych, to musimy przyjąć także pewne zasady, które są... Nadzwyczajne. To jest regulacja nadzwyczajna, która ma na celu ochronę ludności przed nieuzasadnionymi wzrostami cen. Kontrolę na stacjach benzynowych prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet milion złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prokurator generalny skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień między 2007 a 2009 rokiem, gdy europoseł był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawy dotyczą m.in. niejawnego nabycia nieruchomości w Kazimierzu Dolnym. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że prokuratura ma obowiązek sformułować wniosek, jeśli ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Sądząc po historii, także wyroków już tych prawomocnych wobec Mariusza Kalimbińskiego, no tutaj jest sprawa uprawdopodobniona, ale o tym, czy ktoś jest przestępcą, czy nie, decyduje sąd. Nawet jeżeli prezydent kogoś takiego ułaskawi, to wcale nie zmywa jego winy zbycia przestępcą. Wiemy, że już taki wyrok kiedyś na panu Mariuszu Kamińskiemu zapadł. Pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Tatrach lawinowa czwórka, czyli sytuacja ekstremalnie niebezpieczna, a lawiny mogą schodzić samoistnie. Tatrzański Park Narodowy zamknął do odwołania wszystkie szlaki. Ratownicy apelują do turystów o rezygnację z wszelkich wyjść w góry, mówi zastępca naczelnika Topr Mieczysław Ziach.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 Trójka obchodzi dziś swoje 64. urodziny. Nasz jubileusz wpisuje się w tym roku w obchody stulecia Polskiego Radia. Przygotowaliśmy wiele wydarzeń, które zabiorą słuchaczy w podróż w czasie i przypomną, jak wyglądało radio w erze analogowej. Mówi szefowa anteny Agnieszka Szydłowska.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 W dniu urodzin Trójki do naszego zespołu dołączy znakomita dziennikarka, laureatka wielu nagród. A kto to będzie? zdradzimy w wyjątkowym wydaniu audycji Tu myśliwiecka 357, początek o 14:05. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Liżemy rany, teraz sporty. Jadam malecki. Polska przegrała ze Szwecją w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Wynik 2 do 3, więc na mundial jadą Szwedzi, cóż że ze Szwecji. W co nie może uwierzyć Piotr Zieliński.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 Na mundialu barażów awans... mundial awansują także Turcja i Czecha, a także Irak, który awansuje z turnieju interkontynentalnego. W finale rozegranym w Meksyku wygrał 2-1 z Boliwią. W siatkówce skończyła się przygoda w Lidze Mistrzów Asekoresowi Rzeszów. W dwóch meczu dwukrotnie byli górą Turcy z To Ankara, którzy wygrali oba starcia do zera. Dzisiaj o 18 awans do Final Four powalczą w bratobójczym pojedynku Bogdanka-Luk Lublin i Projekt Warszawa. W pierwszym meczu w Warszawie było 3-1 dla gospodarzy. Lublinianie muszą odrabiać straty. W hokeju na lodzie to czas finału. W pierwszym meczu w Katowicach GKS podejmie z tych o godzinie 18. Rywalizacja o złoto potrwa do czterech wygranych. O walczą do dwóch wygranych. Na prowadzenie wyszło za Sosnowiec, które wygrało w Oświęcimiu z Unią 3 do 2. Na program zaprasza jego sponsor ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.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 Półtora procent podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry. Zapraszamy do trójki. Dziś 64 urodziny trójki. Człujeczka jest w zasadzie już w tym około emerytalnym wieku. Błagam Was, nie przechodźcie na emeryturę ani wcześniejszą, ani pomostową. Grajcie jeszcze przez przynajmniej 64 lata. Przynajmniej? Przynajmniej tyle możemy obiecać. A ja z okazji waszych urodzin chciałem pozdrowić was od wszystkich łamków i życzyć wam polemki wszystkiego dobrego, na mnoga i błahaja Bardzo dziękujemy i zapraszamy do trójki 227 trójek do państwa dyspozycji po 8:30. Ten numer przyda się w sprawie mniejszej gry. A za chwilę rozmowa bez uników. Rzuć to wszystko, wszystko wszystko co chcę. W czas, przecież nie ma... Tak, wszyscy to ja. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. I załapał się pan na brawa dla pana Wodeckiego i Micza i Micza. Jest 8.13.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 z artykułu 198 wynika, że prezydent za naruszenie konstytucji i ustawy ponosi odpowiedzialność tylko przed Trybunałem Stanu. Natomiast odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w Polsce jest absolutnie iluzoryczna. No właśnie. Z wielu A o powodów. tym, że Trybunał Stanu jest sparaliżowany i dlaczego porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do studia Przemysławowi Rosatiemu, prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej i członkowi Trybunału Stanu, który z nami zostaje. I porozmawiamy y, o tym, czy ktoś jeszcze rozumie coś z tego chaosu. Zapraszamy do reklamy.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 Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Przed południem dwoje z sześciorganowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. To Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Trudno powiedzieć, dlaczego prezydent tak postępuje w sprawie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Mówił w uników rozmowie politycznej w Trójce prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, Jak dodał, konstytucja nie przewiduje dla prezydenta uprawnień dotyczących weryfikacji kandydatów do Trybunału. Pan prezydent dokonał być może jakiejś selekcji, trudno powiedzieć. Ale jasno też należy zaznaczyć, że konstytucja nie przewiduje po stronie prezydenta jakichkolwiek uprawnień, które odnosiłyby się do weryfikowania prawidłowości wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez. Same. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Ceny ropy naftowej spadają po komentarzach prezydenta Trumpa o zbliżającym się zakończeniu wojny z Iranem. Baryłka ropy Brent jest wyceniana na 103 dolary za baryłkę. Prezydent USA powiedział gazecie New York Post, aby ciśnienia Ormus odblokowały kraje, które z niej korzystają. Wyraził też przekonanie, że szlak wodno otworzy się automatycznie, gdy Amerykanie zakończą operację, a to ma się wydarzyć w ciągu dwóch, trzech tygodni. 29 osób, w tym sześciu członków załogi, zginęło w katastrofie wojskowego samolotu transportowego Antonow-26. Maszyna rozbiła się na okupowanym przez Rosję Krymie po uderzeniu w nadmorski klif. Przyczyną katastrofy miała być awaria techniczna maszyny. Samolot odbywał planowy lot nad Krymem. W Krakowie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miasta. Krajowe Biuro Wyborcze zakończyło liczenie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Wymagana liczba ponad 58 tysięcy podpisów została przekroczona. Data referendum zostanie podana prawdopodobnie po świętach. A pełen serwis o dziewiątej. Na zachodzie i północy kraju ma być dziś słonecznie, południowy wschód będzie za to deszczowy. Termometry wczesnym popołudniem pokażą na ogół od 9 do 13 stopni, chłodniej nad morzem w rejonach podgórskich i w górach. 28 minut jeszcze do godziny 9. Dziś świętujemy 64. urodziny Trójki, także z trójkową muzyką, więc teraz kult. W programie trzecim, no a za chwilę Państwu w programie trzecim 22,7 trójek polecamy się w sprawie zgłoszeń do mniejszej gry. I mniejsza gra około 8.40. Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia. Ciekawe, do której grupy należy pan Janusz z Rzeszowa? Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, witam wszystkich. No to pan nigdy się nie budzi, czy pan nigdy nie zasypia? E, ciężko raczej się obudzić. <laughs> Ale już jest 8.36. Proszę otworzyć oczy szeroko i przygotować się do udziału w mniejszej grze. Pana Janusza przeciwnikiem będzie pan Jacek z Poznania. Dzień dobry, panie Jacku. Halo, halo. Kłaniam się nisko, dzień dobry. No dzień ja dobry. 400 Za 400 metrów Myśliwiecka, czy gdzie indziej pan zmierza? Oj nie, zmierzam troszeczkę w inną stronę. W inną stronę, ale dobrze, że są telefony i można się połączyć z mniejszą grą. Panie Jacku, jak pan przeżywa wczorajszy mecz? Eee, no cóż, myślę, to jak <grym> <wszyscy>. <grym> Tak, to jest eee, dobra tak, odpowiedź także tego i tak dalej. Trzeba to przełknąć właśnie, a że Dudka na mundial także. nie wzięli, no właśnie. Pan Mówię Janusz, dobrze, jak avansowali. u pana Janusza? Mówię dobrze, że awansowaliśmy wczoraj także. Tak, no tak, tego się trzymajmy. Dziś Piorima Aprilis, więc możemy tak mówić. Za chwilę gramy. bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Royce Say God Give me a choice Say Lord I say Christ I don't believe in Peter Pan Frankenstein or Superman All I wanna do is run. God, yeah. yes. so please, income tax. I said, Jesus, I don't wanna be a candidate for being number one. Na rowerze też można słuchać trójki na przykład w aplikacji, ale polecamy się również w samochodach. Mniejsza gra. A w samochodzie dzisiaj pan Jacek z Poznania w drodze do klienta z branży budowlanej. Dzień dobry raz jeszcze, panie Jacku. Halo, halo, halo. Czy słyszymy się z panem Jackiem? Ja jest... Jest pan Jacek, na szczęście. Nic się nie zerwało, bo pan Jacek się bardzo ucieszył, że się dodzwonił do trójki w tym wyjątkowym dniu. Dziś 64. nasze urodziny, które świętuje także pan Janusz z Rzeszowa. Dzień dobry raz jeszcze, panie Januszu. Dzień dobry wszystkim, tak. Dokładnie dzisiaj państwa urodziny, więc też się bardzo cieszę. A pan Janusz nas odwiedził w dniu otwartym trójki jakiś czas temu. Jak się panu podobało, panie Januszu? E, no coś wspaniałego, bo byliśmy z całą rodziną w, w... Moi synowie zapowiedzieli piosenkę, wystąpili też w tej si w tej si sportowej, więc no, naprawdę coś pięknego. I to jest jedna z tych okazji, gdy wiem jak wygląda słuchacz, z którym rozmawiamy w mniejszej grze. E, także pan Janusz niczego nie ukryje, ja wiedzę pana poker face panie Januszu i od pana zaczynamy teraz. Pierwsze pytanie do pana Janusza. Przekrzyczymy jakoś tą nawigację Pana Jacka. Panie Januszu, ile setów trzeba wygrać, by zwyciężyć w standardowym meczu siatkówki? Trzy sety. Trzy sety, tak jest. I jeden do zera. I teraz Pan Jacek, Panie Jacku, proszę teraz słuchać pytania, nie nawigacji. Polscy piłkarze przegrali wczoraj ze Szwecją w finale baraży i nie pojadą na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Ile goli strzelili wczoraj Szwedzi? Szwedzic, wczoraj strzelili trzy gole. Tak jest, to się zgadza. I mamy i jeden do jednego, wracamy do pana Janusza. Panie Januszu, atrybut greckiego boga Posejdona i jego rzymskiego odpowiednika Neptuna. Posejdon lub Neptun dzierżą w dłoni. Co takiego? Pidły, no tak dobra, Ale jak one się nazywają tak profesjonalnie? Poprzednie odpowiedzi mogą pana nakierować. Dobrze, niech będzie. Zaliczamy. Trójząb to jest, panie Jaduszu, Trójząb. Ale widły też mogą być. E, I wracamy. przy dwa do jednego, wracamy do pana Jacka. Panie Jacku, to konkurencja lekkoatletyczna, w której ląduje się w piasku, a rekord świata mężczyzn wynosi dokładnie 18 metrów i 29 centymetrów. I nie są to widły. I jak nazywa się ta konkurencja? Ale też coś jest wspólnego z trójkami, czyli to będzie trójsko? Tak, to jest trójsko. Ale już wi widać, jaka dzisiaj linia pytań w mniejszej grze, ale mamy 2 do dwóch, więc będzie roześmiana dogrywka. Panie Januszu, czy pan słyszy nas bez opóźnień? Przepraszam, w ogóle pan Jacek tak muszę, jeszcze raz mogę prosić. Tak, czy pan nas słyszy bez opóźnień, ale wydaje się, że tak. Tak, chyba tak. Panie Jacku, Pan nas słyszy na pewno bez opóźnień, bo my pana słyszymy bardzo roześmianego. To teraz dogrywka i uwaga, kto pierwszy, ten lepszy. Szukamy hasła, a pierwsze zdanie podpowiedzi to takie w kolorze magentowym: trójka, trójka. Tak jest, trójka. Ale w jednym momencie w zasadzie panowie odpowiedzieli, więc dzisiaj będziemy mieli dwóch zwycięzców. Uznajmy to. Gratuluję, gratuluję. Uznajmy to za remis. Panie Jacku, gratuluję na tak także e, chociaż nam się udało coś wygrać. <grymianie> no właśnie. Tak jest! Zwycięski remis. Zwycięski remis. Życzę Panu miłego i tu jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No dobrze, to. Ja oczywiście. Tak oczywiście troszkę Panie Obercie jeszcze chciałbym oczywiście Państwu złożyć najlepsze życzenia z okazji do pięknego dzisiaj dnia i urodzinowego. Urodzinowej okazji oczywiście. Widzę na to, żeby pan odłoży kawałek tortu. No a oczywiście, no, to, to zadbamy. Wyślemy do Rzeszowa. E, ek, priorytetem, priorytetem ten torcik poleci, poleci do Rzeszowa, do pana Janusza. No dobrze, to będą dzisiaj dwie piosenki od zwycięzców. Pierwsza od pana Janusza. Panie Januszu, czego słuchamy? E, dziś, e, dziś troszeczkę e, chciałbym e, e, zadedykować tą państwu właśnie klasykę, czyli to będzie e, piosenka Me, that, uh me a dicta All along the watch the tower. There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Jimi Hendrix od pana Janusza z Rzeszowa, ale skoro dziś dwóch zwycięzców mniejszej gry, to urodzinowo-trójkowo także pan Jacek z Poznania zapowiada utwór, którego teraz posłuchamy. Krzysiu Krawczyk dla mojego kochanego tatusia, byle było tak i życzę państwu i trójce jeszcze raz wszystkiego dobrego, cudownego dnia. Dziękujemy. A bywa tak i tak Nie zawsze szczęście się w życiu ma Jak czegoś brak to brak I czas się snuje od dnia do dnia A bywa też nie raz, nie dwa Że coś zapachnie jak Świat. Przeleci coś jak nic, jak mgła. I niezły już jest świat. Byle było tak, że człowiek ba. Warto coś po prostu tak Byle były sny, że... Za listem list spotykam je co dnia i chodzę z nimi i nic i nic. say hey. Urodzinowe granie dziś w trójce, dziś dużo trójkowej muzyki, proszę się tego spodziewać na naszej antenie, ale także niespodzianek proszę się spodziewać, między innymi po 16:00 Coś co nazwałem Michał Matus Unplugged, wydawca tego programu Michał Jędrkowiak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To dobra nazwa, czy macie jakiś tytuł yy, inny niż zapraszamy do trójki dzisiaj na 16:00? Nie, no trzymamy się tradycji, to będzie zapraszamy do trójki. Unplugged, no tak, w tym sensie, że nie będziemy korzystali z komputerów. E, MP3. MP3, co właściwie e, powoduje, że jedyne co mamy do dyspozycji to jest mikrofon, głosy, instrumenty, bo muzyka w dzisiejszym popo popołudniowym zapraszamy do trójki będzie grana na żywo. E, powiem tobie i Państwu, że e, ja jestem. E, Przerażony. No, zwa, zważy, bałem nogi, się, że powiem to słowo. Nogi, nogi mi się trzęsą, brzuch mnie boli, bo to jest naprawdę ogromne wyzwanie y, dla ludzi, którzy nie znają y, radia robionego bez komputerów, zrobić radio robione bez komputerów. I reporterzy, to dzisiaj o 16. Tak jest. Reporterzy będą mieli do dyspozycji tylko notatniki, będą musieli przyjść i sami zrelacjonować bez żadnych dźwięków to, czego się... Dowiedzieli. No to będzie spore wyzwanie. To wyzwanie od 16 do 18, a później urodzinowy konkurs ustawiony piosenki. Za dużo roboty, a koła czy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Na... yeah Było stać na święty spokój, szczęścia ile się da miłości wrót mądrych ludzi wokół czym sobie.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 Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać.